Agaton Giller, podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854, odcinek 27, część trzecia, rozdział trzeci. Gdy Moskwa pod Iwanem III i Bazylim, Wasiliem zmogła się, zwróciła się całą usilność swoją na owładnięcie prowincjami wschodnimi Polski, które zabezpieczyły Polsce przewagę nad nią i wpływ na wschód i powoli odrywała te prowincje. W czasie długich wojen z Moskwą za Zygmunta I, kiedy zdrada pełnego ambicji Glińskiego i wielu innych książąt ruskich w Polsce ułatwiła wojnę i zdobycie przez Moskali wielu miast polskich, Bazyli Iwanowicz, wielki książę moskiewski, podstąpił pod Smoleńsk 1512 roku, lecz mężna obrona tego miasta zmusiła go do odstąpienia. Powtórne oblężenie przez Moskali Smoleńska 1513 roku dla tej samej przyczyny było również bez rezultatu. Dopiero trzecie oblężenie pod dowództwem Daniela Szczeni oddało Smoleńsk Bazylemu. Moskale z ogromnymi siłami przybyli pod Smoleńsk z czystu dział przez sześć tygodni, sypali pociski na jego mury, lecz wszystkie usiłowania rozbijały się o piersi obrońców. Dopiero wpływy Michała Glińskiego między bojarami i mieszczanami w mieście groźby i przekupstwa lepiej podziałały niż działa i szturmy. Miasto zdradliwie piątego lipca poddało się. Bazylii w triumfie wjechał w mury nieszczęśliwego miasta, a zamyślając o dalszych zaborach, wysłał do Litwy pięćdziesięciotysięczną armię opatrzoną w łańcuszki i pęta na mieszkańców. Zdrada Glińskiego miała ambitne cele. Spodziewał się, że bazylii odda Smoleńsk pod jego panowanie. Zawiódłszy się w nadziejach, zniósł się z Zygmuntem i porzucił szeregi moskiewskie. Lecz został dognany i odstawiony w wielkiemu księciu do Dorochoburza, skąd w kajdanach odwieźli go do więzienia w Moskwie, gdzie pokutował za podwójną zdradę przez ośm lat. Uwolniony, powtórnie został wtrącony do więzienia w Moskwie przez siostrzenicę swoją, Helenę Carową, wdowę po wielkim księciu Bazylim, Rejentkę państwa i Iwana Oboleńskiego, kochanka carowej. W więzieniu zakończył życie 1534 roku. Przez rozejm w Moskwie... 1522 i 1525 Smoleńsk został przy Moskwie. Wojny Stefana Batorego zakończone haniebnym dla Moskwy traktatem za polskim ustanowiły na nowo przewagę Polski nad Moskwą. Spod której ostatnia wyzwoliła się była w końcu XV wieku i na początku XVI. Odwieczne te walki i rywalizacje między obu narodami, w których chodziło o to, jaka idea, czy wolności i cywilizacji, którą reprezentowała Polska, czy też niewoli i ciemnoty, którą nosiła w sobie Moskwa, zapanuje na wschodzie Europy i wpłynie przez to na szale zwycięstwa z jednej ze stron dzielących ludzkość na dwie ogromne połowy. Odwieczne te walki na początku XVII wieku mogły się stanowczo zakończyć zwycięstwem Polski, a więc wolności i cywilizacji. Tymczasem z winy złego prowadzenia naszych interesów walki za Zygmunta III dały nam na krótki czas przewagę nad Moskwą sięgającą tylko do czasów Jana Kazimierza i Aleksego. W pamiętnych tych wojnach, którym początek dali samozwańcy, Smoleńsk był punktem, około którego skupiły się główne usiłowania Zygmunta III. Król ten obległ go we wrześniu 1609 roku i dobywał przez dwa lata, tracąc na próżno siły, które zwrócone ku Moskwie inny obrót nadałyby wojnie. Z powodu tego oblężenia nasuwa się nam wspomnienie Bartłomieja Nowodworskiego, rycerza i znakomitego wojownika i fundatora naukowych instytucji w Krakowie i obrońców Smoleńska, Szuchina i Gorczakowa, którzy mężnie broniąc fortecy smoleńskiej po długim boju ulegli, gdy forteca była nareszcie skutek ogromnych usiłowań zdobytą. Gdy król dobywa Smoleńsk, Żółkiewski tymczasem odnosi stanowcze zwycięstwo nad Moskalami pod Kuszynem. Następstwami tego zwycięstwa były bunt Łabunowa w Moskwie, zrzucenie stronu szujskiego obranie Władysława na cara i pochód Żółkiewskiego na Moskwę. Najznakomitsi bojarowie i dobrze życzący swojej ojczyźnie obywatele moskiewscy widzieli jedyne zbawienie w wyborze Władysława. Myśleli, że przez ten wybór zakończą się długie walki i krwawa anarchia w Moskwie, że i wolność polska i wpływ bojarów na rządy ustali się. Prezydent Dumy Bojarskiej, kniaś Teodor Mścisławski i patriarcha Jermogen, przekonani przez wypadki i Żółkiewskiego, popierali stronę Władysława. Żółkiewski jako dawca pokoju i zbawca był w Moskwie przyjęty. On postępowaniem swojem w tej wojnie wzbudza Słuszne podziwienie, nie tylko jako niepospolity wojownik, ale i jako wytrawny mąż stanu, rozumny polityk i obywatel, który nie chce nieprawnego zaboru, lecz na wieki pragnie zabezpieczyć swą ojczyznę od niebezpiecznego sąsiada przez osadzenie na tronie nieprzyjaciół syna swojego króla, a który wznosząc instytucje wolności w despotycznym kraju rozsiałby błogosławieństwo cywilizacji na obszernych przestrzeniach Moskwy. Była to myśl wielka i szlachetna, przynosząca chwałę Polsce i niechańbiąca Moskwy. Do wykonania jej Żółkiewski poczynił najrozsądniejsze kroki. Skupiał wokoło siebie prawie wszystkich życzliwych ojczyźnie swojej Moskali, a umiał ich jednać i wpływać na nich. W wojsku swoim Zachował porządek i nakazał postępowanie z mieszkańcami Moskwy chrześcijańskie i łagodne, które nie drażni przeciwników, ale uspokaja. Roku 1610 w sierpniu, zgodnie z zdrowym rozsądkiem i dobrze zrozumianym interesem, Żółkiewski podpisał w imieniu Władysława akt zobowiązania się, iż w państwie moskiewskim pod jego panowaniem zachowany będzie porządek stary, że religia grecka będzie szanowaną, że nakładanie podatków będzie zależeć od bojarów, a pozbawienie praw czci i imienia od bojarskiego sądu, że wreszcie z Litwą i Polską nastąpi wieczny pokój. Niepodobna było przypuścić, aby król, senat i naród nie zgodzili się na te warunki. Niepodobna było przypuścić, mówię, chyba pod zarzutem nierozsądku, nieznajomości interesu i niedbania o zupełne zwycięstwo, że warunki te zostaną odrzucone. Za Zaprzysiąkł więc Żółkiewski w imieniu Władysława Polski, wojska i oczekiwał na przyjazd nowego cara, doniósłszy z Kremlina o wyborze królowi, dobywającemu Smoleńsk. Najrozsądniejsi ludzie, jak Lewca Piecha, człowiek, który prawdziwie zasłużył na nazwę wielkiego wojownika, obywatela i polityka, radził, ażeby na wszystko się zgodzić i posłać Władysława do Moskwy. Lecz król pod wpływem ciasnej, fanatycznej myśli jezuitów, pod wpływem ludzi, którzy albo dla widoków zakonu, albo dla prywaty, nienawidząc Żółkiewskiego jak dwaj potoccy, odradzali królowi i nie chcieli, ażeby przysięga i zbawienny układ Żółkiewskiego były dokonane. Pod takimi Wpływami król nie słuchał rozumnych rad i uparcie nie zgadzał się na posłanie Władysława. Żółkiewski, ufając jeszcze potędze swojego słowa i wpływu, zostawiwszy załogę w Kremlinie, pojechał do obozu króla pod Smoleńsk i przedstawił mu zabranego w niewolę cara Szujskiego i braci jego Jana i Dymitra, a zarazem kwestią wyboru Władysława. Daremne były wszelkie przedstawienia. Jezuici i potoccy przemogli. Król zdobył Smoleńsk, lecz stracił Moskwę. Szanowny Żółkiewski pojechał do Polski i nie brał już udziału w wojnie z Moskwą. Wojny za Zygmunta III zakończyły się traktatem zawartym w Dewulinie 1618 roku na lat czternaście. Traktat ten wprawdzie korzystnym był dla Polski, ale jakież to małe korzyści w porównaniu z temi, jakie upór króla i zła rada pozbawiły Polskę. Traktat dewuliński, dewulin półmili od Trojckiego monastyru, wracał Polsce, Smoleńsk i jego prowincję, do Rochobusz, Białe, Rosław, Czernichow, Nowogród, Ciewierski, Trubczewsk, Sierpejsk, Krasne, Sarodub, Newel, Wieleż, Siebierz, Toropiec i inne. Moskwie miały być zwrócone, zabrane w tej wojnie miasta, Wiazma, Kozelak i inne. Osobnym artykułem car zrzekł się tytułu księcia smoleńskiego, czernichowskiego i liwońskiego, które przyznaje królowi polskiemu. Król Polski zaś zrzekł się tytułu cara moskiewskiego. W nowo wybuchłej wojnie 1633 roku Moskwa liczną armią pod dowództwem Sechina i Prozorowskiego obległa Smoleńsk, którego dzielnie bronił Stanisław Wojewódzki. Król Władysław IV pośpieszył na odsiecz i obległ wojsko moskiewskie, stojąc w obwarowanym obozie blisko Smoleńska. Sześć miesięcy trzymali Polacy w oblężeniu Moskali, aż wreszcie Sekin i Prozorowski z całą swoją armią wynoszącą czterdzieści tysięcy wojska poddał się królowi. Wojna ta została zakończoną traktatem wjazemskim zawartym nad rzeką Polanówką między wjazmą i do w 1634 roku. Moskwa zrzekła się na wieczne czasy pretensji do czernichowskiej, siewierskiej i smoleńskiej prowincji. Car zrzekł się tytułu oswobodzonych krajów i obiecał pretensji wyrosłej z przyjętego bez żadnej zasady tytułu Wszechrusi nie rozciągać do Rusi Polskiej. Zrzekł się pretensji do Kurlandii Inflant i Estonii, a Szwedom zbronił na wypadek wojny z Polską przejścia przez swoje ziemie i zapłacił koszty wojny. Władysław zrzekł się tytułu moskiewskiego cara. Niedługo tym razem Polska panowała nad Smoleńszczyzną. Wojenne burze za Kazimierza wstrząsały do gruntu potęgę Polski. Sąsiedzi rzucili się na nią jako na wolny łup. Bóg zesłał zbawcę Czarnieckiego i Polska ocalała, lecz rozprzęgały się piękne jej instytucje, prywata podkopywała coraz bardziej byt kraju, psuła ducha publicznego, Polska coraz bardziej chyliła się do upadku, a Moskwa otrzymała nad nią stanowczą przewagę. Przewaga ta zwiększając się stopniowo datuje się od cara Aleksego. On to wspierając bunty kozackie zgwałcił traktaty i najechał Polskę w roku 1654 wojska Aleksego wsparte kozakami z starły się z Polakami pod Smoleńskiem tegoż roku we wrześniu Aleksy zajął Smoleńsk, który już odtąd stale do Moskwy. Należy. Traktat zawarty w Andruszowie wiosce leżącej pod Krasnem 1667 roku przez posłów Chlebowicza, Brzostowskiego, Zawisze, a ze strony moskiewskiej przez Naszczokina ustępuje Moskwie, Smoleńska, Ziemi Siewierskiej i Kijowa. W wojnie z Francuzami 1812 roku zaszły tu bitwy. 4, 5 i 6 września, starego stylu, Francuzi pokonali Moskali i zajęli Smoleńsk. Tak więc historia w rozmaitych wiekach pisała wydarzenia ważne i wielkie, krwawymi literami na murach Starego Smoleńska. Dlatego też stoją one dzisiaj tak poważnie, chociaż rozwalone i rozdarte. Pod murami jego od Witolda do Napoleona ileż to wodzów znakomitych walczyło, ileż to krwi się wylało, nadziei zgasło lub ożywiło. Wydzielany wzajemnie przez Polskę i Moskwę był zawsze placem, na którym wolność z despotyzmem, cywilizacja z barbarzyństwem, na którym się potęga obu państw ścierała i był uważany za bramę do Moskwy i do Polski. Dzisiaj Smoleńsk jest miastem mającym do dwunastu tysięcy ludności, wiele domów murowanych i cerkwi stroi go, lecz najwięcej dodają mu blasku mury i baszty fortecy. Handel miasta nie jest znaczny. Przemysł ogranicza się wyrobami skór, cegieł, świec i innych zwykłych miejskich rękodzieł. Ruch miastu i życie nadaje skupienie gubernialnych władz, biskupstwo prawosławne, garnizon, gimnazjum itd. Ze Smoleńska chciałem pisać list do matki, ale prokuror nie dał mi pozwolenia. Musiałem więc oczekiwać przyjaźniejszej chwili, w której niepostrzeżony bez pytania mogłem list wysłać. Nie mogłem bowiem zostawić jej w nieświadomości, o moim losie. Dopominałem się także o podwodę, lecz wyższa władza, podobnie jak oficer w Krasnem, odpowiedziała mi, że nie szlachcicowi nie ma prawa dać podwody. W więzieniu obchodzą się ze mną z wielką ostrożnością, pilnują, jakbym miał skrzydła i mógł ulecieć w powietrze. Te drobne ostrożności, formy dokuczyły mi bardziej w Smoleńsku niż gdzie indziej. Rad byłem, kiedy z rąk urzędników dostałem się na zajutrz rano, znowu pod dozór żołnierzy. Dla Niepoprawnego Radia PL czytała Katarzyna.